Tomasz Gorazdowski z Rio. Będziemy jeszcze wracać. A my wracamy do studia. Ameryka Łacińska jeszcze w audycji będzie, ale najpierw Nepal. Kilka tygodni temu rząd tego państwa, a konkretnie jedno z ministerstw pozbawiło 300 szerpów certyfikatów, które poświadczają wejście na najwyższe szczyty Himalajów, w tym na Everest. Nepalskie ministerstwo twierdzi, że takie certyfikaty przysługują jedynie członkom ekspedycji wysokogórskich, a szerpowie do nich nie należą. Sami poszkodowani, a więc szerpowie uważają, że że decyzja rządu ma na celu deprecjonowanie ich roli w nepalskiej turystyce, która w dużej mierze przecież opiera się na turystyce górskiej. Trudno ocenić o co chodzi, ale może Państwa i mój gość rzuci nieco światła na tę sytuację. Katarzyna Witkowska ze Tatr Team. Witaj w trójce. Dobry wieczór. Zacznijmy od tego, czym są te certyfikaty, których rząd nepalski nie chce przyznać szerpom, mimo że od lat nie było z tym żadnego problemu. Te certyfikaty dostają wszystkie osoby, które wejdą na szczyt. Szczytami Nepalczycy, za szczyty Nepalczycy uważają góry powyżej 7000 metrów tak naprawdę. Niższe uważają, że są to tylko piki. Mhm. I odmówiono im tych certyfikatów. Tak, tak, tak jak powiedziałeś, trudno powiedzieć dlaczego, ale od lat toczą się rozgrywki między szerpami. A, a rządem. Szerpowie uważają, że są niewystarczająco wynagradzani, jakby i doceniani przez rząd. Oczekują czegoś na kształt ubezpieczenia emerytalnego, zwłaszcza po tej tragedii, kiedy w 2014 roku w lawinie zginęło 16 szerpów. Tak. E, oni żądali wtedy zadośćuczynienia dla rodzin. Rząd nie, nie do końca jakby spełnił ich, ich żądania i sądzę, że jest to forma jakichś takich no, przepychanek, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Czy może chodzić o pieniądze, bo to duże pieniądze, turystyka górska w Nepalu, której częściowymi beneficjentami są właśnie szerpowie. Oczywiście, że chodzi o pieniądze. Podobno w zeszłym roku wpływy z samych pozwoleń na wejście na Monteverest wyniosły około 4 milionów dolarów. Także są to, są to ogromne pieniądze, które dla tak biednego kraju, jakim jest Nepal, no to jest duży zastrzyk. Szerpowie chcieliby coś z tego mieć. Jeżeli chodzi o te pozwolenia, to o jakich, o jakich kwotach mówimy? Jeżeli chodzi o mnie, na przykład chciałbym wejść na werest, ile muszę zapłacić? 30 tysięcy dolarów. Samo pozwolenie. Mm. A bez jeszcze... gwarancji oczywiście, że szczyt osiągnę w jednym kawałku i ewentualnie wrócę do bazy. Oczywiście i bez jakby niczego więcej. To jest tylko, to jest tylko papier. Natomiast cała organizacja i wszystkie pozostałe koszty szacuje się, że, że, że całość może wnosić około... 100 tysięcy dolarów. Kim są Szerpowie? Szerpowie są e, grupą etniczną, są ludem ludem tyma, tybetańskim, który w, na przełomie XIII i XIV wieku e, zawędrował na te tereny, na których teraz jest, czyli Dolinę, głównie Dolinę Kumbu e, zamieszkują. Tam jest ich około 120 tysięcy. E, natomiast często myli się e, słowo Szerpa z pojęciem jakby wysokogórskiego. Czyli to czasami czy słowo szerpa zastępuje jest wyrazem bliskoznacznym do tragarza. Tak. I nie zawsze jest to zbieżne. Zupełnie nie jest to zbieżne. Zwłaszcza, że dzisiaj już szerpowie właściwie nie są tragarzami, oni są mhm. już tylko przewodnikami, organizatorami, a, a tragarzami są osoby takie niżej w tej hierarchii gdzieś ustawione. Poza tym szerpowie, część z nich przynajmniej, to są wytrawni himalaiści. Część z nich, i rekordziści, po kilkanaście, razy byli na szczycie werestu i wracają i dalej pracują. No to mało który himalajista z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, nie wiem, z Japonii, z Korei, z Australii potrafi pochwalić się takim wynikiem. To są, to są herosi górscy, można powiedzieć. Oczywiście tak. Oni, oni absolutnie mają najwięcej, najwięcej wejść i jak najbardziej. Są najbardziej wybitnymi tak naprawdę himalajstami na dzień dzisiejszy. Nepal to jest taki kraj, który jest złożony jest taką mozaiką różnych grup etnicznych. Jak tam się żyje tym właśnie grupom? No, zacznijmy od szerpu, bo nie wszyscy się zajmują tym powiedzmy biznesem, turystyką wysokogórską. Czy jest nich po prostu, zakładam, uprawia rolę, staje się, stara się hodować jakieś zwierzęta, klepie biedę mówiąc krótką. Nepal ogólnie jest bardzo biednym krajem. Nie ma co do tego wątpliwości. Ostatnio, jak sprawdzałam, okazało się, że polskie PKB to jest jakieś 34 dolary dziennie na osobę. W Nepalu wynosi 2 dolary. Także łatwo sobie wyobrazić, jaka jest, jaka jest przepaść, jaka jest bieda. Szerpowie mają się nieźle na tle tych innych grup, ponieważ rzeczywiście ten szlak pod bazę do Everestu jest bardzo, bardzo często uczęszczane. Tam są naprawdę masy, masy, ludzi. Ja tam byłam dwa lata temu i szczerze mówiąc byłam tak i oczarowana górami i lekko zniesmaczona tym, jak bardzo postępuje komercjalizacja tego terenu. Buduje się hotele, tam już właściwie próżno szukać takich śladów ich, ich bytności. Ale trudno też się dziwić, skoro jest zapotrzebowanie. no to... Tak. Sami, Sami to sobie oferta, zrobiliśmy, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Dlatego no, nie jest to mój ulubiony szlak, zdecydowanie. A czy Nepal w ogóle ma, ma, albo miał kiedykolwiek taki pomysł, żeby ograniczyć turystykę w ogóle i turystykę górską ze względu właśnie na ten negatywny wpływ turystyki jako takiej. Tutaj mamy przykład Butanu, który próbował i próbuje nadal jakoś racjonować mhm. tak, racjonować tych e, liczbę turystów pływających do Butanu i dzięki temu kultura butańska ma się całkiem nieźle, a pieniądze też spływają, bo pozwolenie na to, żeby w ogóle wjechać do Butanu są drogie. Tak, z tego co się orientowałam, to, to chyba jest około 100 dolarów dziennie za sam W sezonie ponad pobyt. 300 za tak. O, dobra. Jestem nie na bieżąco. <gry> no, Nepal chyba nie ma takich, takich zamysłów, żeby aż tak to ograniczać, natomiast ogranicza oczywiście ilość pozwoleń wejść na, na góry i w jakiś sposób też kontrolują ilość pozwoleń nawet, żeby iść na trekking w góry, to też to oczywiście wszystko jest, trzeba mieć pozwolenie, to wszystko jest ewidencjonowane, także w jakiś sposób niby to regulują, natomiast ludzi jest sporo, znaczy było sporo przed trzęsieniem niebiemi. Zajrzyjmy na chwilkę do Rio, gdzie jest Tomasz Gorazdowski. Halo Tomek, co się dzieje na boisku? No, sytuacja mocno skomplikowana, prowadziliśmy trzema punktami, ale teraz kilka nieudanych zagrań, jeżeli chodzi o Polaków. To 19 dla Iranu w tym czwartym secie. Tomasz Gorazdowski z Rio. Będziemy jeszcze wracać. A my zróbmy sobie małą przerwę na muzykę i za chwilę wrócimy do Nepalu. Siatkarski Polska-Iran w Rio trwa, a w studiu w Trójce Katarzyna Witkowska ze Sky Tatra Team rozmawiamy o Nepalu, gdzie byłaś teraz pod koniec wiosny. Jak wygląda ten kraj po rok po trzęsieniu ziemi? Jakie ślady widać tego, co się działo? Najbardziej widoczne i to, co jest naj takie najbardziej uderzające i przykre, to jest to, że nie ma turystów. Ja byłam zszokowana tym, że po prostu nie ma ludzi. W miejscach, które znam, takich jak Świątynia Małp w Katmandu, jak Darbar Square, czyli takie miejsca, które, które zawsze tętniły życiem, w których było mnóstwo ludzi z całego świata, po prostu jest pusto w Świątyni To małp... dlatego, że, nie, że nie, ma, nie ma infrastruktury, nie ma hoteli, nie ma, nie ma ludzi tu, żeby zajęli się tymi turystami, czy turyści... Nie wiedzą, że można już wracać. Myślę, że się boją, że się wystraszyli i po prostu wybrali inne miejsca zupełnie, zupełnie niepotrzebnie, bo tak naprawdę po tak dużym trzęsieniu ziemi mniej więcej wiadomo, że przez jakiś czas będzie, będzie spokój i należałoby właśnie teraz pomagać Nepalczykom w ten sposób, żeby tam po prostu jeździć i odwiedzać ten piękny kraj, a, a ludzi brakuje. Nie ma turystów, nie ma pieniędzy. Byłaś tam na miejscu i w zasadzie z tego co mi mówiłaś chyba przypadkowo uznałaś, że trzeba pomóc tym ludziom nie tylko przez to, że tam się jest i wydaje się pieniądze uprawiając turystykę górską, ale że można po prostu pomóc im bezpośrednio, punktowo, konkretnym ludziom. Tak, ja miałam takie poczucie, że mnóstwo od nich e, czerpię. Dużo się nauczyłam, dużo się zmieniło w moim życiu, w sposobie patrzenia na, na świat. A w jakim sensie? E, Ograniczyłam taki konsumpcyjny sposób życia. Stwierdziłam, mhm. że mam dużo, za dużo rzeczy, że wydaję pieniądze na niepotrzebne rzeczy, że spędzam czas też w sposób taki mało produktywny. A to wynika z tego, że miałaś kontakt z ludźmi, którzy są szczęśliwi, mimo że biedni? Tak. I że tak można? Tak, dokładnie tak. I sama i jadąc na trekking, miałam ze sobą plecak rzeczy. Miałam do pomocy tragarza, który miał kolejne, kolejny kilka moich rzeczy i okazało się, że jest to wystarczająco żeby przeżyć miesiąc, więc to wszystko, co mamy tutaj, my, ludzie zachodu, to jest dużo za dużo. No dobrze, no i pojechałaś tam, postanowiłaś pomóc. Komu? Najpierw sobie wymyśliliśmy, że e, pomożemy mm, szkole, to znaczy dzieciom. E, dzieciom, bo edukacja jest jedyną jedną drogą tak naprawdę. dla szansa na awans. Jedyna szansa I na awans. pieniądze życie. Tak, dokładnie tak. Więc chcieliśmy pomóc e, szkole. Wybraliśmy sobie szkołę, którą już kiedyś e, gdzieś po drodze mijaliśmy na szlaku, wysoko w górach, czyli tam, gdzie jest trudno dotrzeć. Mówiąc szkoła, masz na myśli budynek, który wygląda jak? Mam na myśli Budynek, który wygląda jak nasza obórka mhm. wiejska. Trudno powiedzieć. Znaczy, zdjęcia szkół, jakie widziałam i, i, i w ogóle szkoły, jakie, jakie tam widziałam, to, to, to, to nijak się ma do naszych wyobrażeń. To rzeczywiście trudno jest na, nawet opisać. Tam, tam nie, ma, nie, nie ma wody, nie ma, nie ma normalnych e, takich toalet, jak my, jak my znamy. Są, są takie izby, w których nie ma ławek, nie ma, nie ma krzesek. Znaczy są ławki, które służą za stoły, są ławki, które służą do siedzenia. E, tak trudno to nawet sobie wyobrazić, że w takich warunkach można uczyć dzieci i dzieci mogą się uczyć. Dzieci są ubrane ciepło, bo mimo, że była wiosna, to tam jest no, jednak surowy klimat górski, na wysokości około 4000 metrów. Po prostu chodzi się w zimowych kurtkach i, i w czapkach. Nauczyciel mieszka na miejscu, czy wędruje za każdym razem do szkoły? Niektórzy nauczyciele są na miejscu, niektórzy, niektórzy wędrują. Nawiązaliśmy też kontakt z nauczycielem, który od tego szlaku, na którym byliśmy, uczył w szkole, do której się szło trzy dni na, na piechotę. Więc, więc on jakby z tej wioski, w której mieszka, to do tej szkoły e, idzie na piechotę i w tej szkole ma, e, uwaga, pięcioro uczniów e, i on dla, do tych dzieciaków tam po prostu chodzi. Kiedy go zapytałam, e, czego potrzebują, jak, jakie są potrzeby takiej szkoły, myśląc oczywiście kategoriami naszych polskich szkół, e, to usłyszałam, że potrzebują grzejnika elektrycznego i ciepłych ubrań dla dzieci. Hmm. I to były ich główne, e, główne potrzeby. No, takie ściskające trochę za serca. Udało się pomóc? Udało się przekazać coś z Polski? Oczywiście, że się udało. Oddźwięk od naszych przyjaciół, znajomych i znajomych znajomych e, był, był ogromny. I naprawdę w krótkim czasie e, udało nam się zorganizować e, komputer, rzutnik. E, nagraliśmy dzieciom bajki, programy e, jakieś edukacyjne. Kupiliśmy na miejscu prześcieradło, które służy im za, za ekran. Mm -hmm. Udało nam się też kupić na miejscu kurtki dla dzieci z dwóch szkół. Tej jednej maleńkiej, pięcioosobowej i drugiej takiej upatrzonej przez nas 23-osobowej szkoły. Wszystkie te kurtki kupowaliśmy w Katmandu, żeby wesprzeć też miejscowych ludzi. No i również dlatego, że one są po prostu tam o wiele tańsze. Za 10 dolarów można było kupić dziecku kurtkę puchową, tudzież jakąś inną, taką ciepłą. Pani, który, od której kupowaliśmy, dziękowała nam bardzo za pomoc i, i dawała po prostu nawet lepsze kurtki w cenie tych tańszych, dziękując po stokroć, że, że pomagamy dzieciom w Nepalu. Wśród tych dzieci, którym pomogliście, było jedno dziecko takie, powiedzmy, szczególne, tak. które, które dostało pomoc dodatkową. Tak. Idąc szlakiem do tej naszej wybranej, Szkoły. Po drodze usłyszeliśmy głosy dzieci, zaciekawiło nas to i zboczyliśmy za szlaką na chwilę. Okazało się, że tam jest szkoła, której absolutnie nie planowaliśmy odwiedzać, nie wiedzieliśmy o jej istnieniu. Zaczęliśmy rozmawiać z, z nauczycielami, pytać czego potrzebują, no a tam nauczyciel na przykład na pytanie czego potrzebują powiedział, że piłki brakuje im piłki do gry. Później, kiedy, kiedy drążyliśmy temat, okazało się, że też był, potrzebny byłby im komputer i internet, bo to jest po prostu ogromne narzędzie edukacyjne. Im brakuje książek, brakuje im zeszytu, wszystkiego im brakuje. Internet daje możliwości. My mieliśmy taki jeden, jeden komputer z rządzeniem losu i dobrych ludzi, który mogliśmy im po prostu na miejscu podarować. I nawiązaliśmy kontakt z nauczycielem bardzo młodym. Ja tutaj później z nim wiele korespondowałam. Właściwie co tydzień wymienialiśmy się. On się pytał, jak się czują nasi znajomi, jak my się czujemy, czy jesteśmy zdrowi. Troszczu się o nas pytał. W uprzejmości czy... Naprawdę autentycznego zainteresowania. Oni tak mają. Ja myślałam, że uprzejmości albo, że może coś chcę, no. ale, ale oni tak mają, ponieważ poznaliśmy tych Nepalczyków w, w tym roku co najmniej kilku, tak trochę bliżej i cały czas oni się odzywają, życzą nam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, no po prostu takich przejmują się i naprawdę się interesują nami, więc oni tak, tak, tak mają. Zapytał mnie kiedyś, czy może mi opowiedzieć o, o pewnym chłopcu. Pytał się w ogóle, co robimy, skąd się, skąd się u nich wzięliśmy. No to długa historia. I, i opowiedział mi o chłopcu, o siedmioletnim Samirze, który ma jakby najgorzej. W tej, w tej szkole jest 62 uczniów. Kiedy zapytałam, jak, jak oni sobie tam radzą, no to powiedział, że całkiem nieźle, że nie wszyscy pomaga, wymagają pomocy, że tylko 52 potrzebuje pomocy, ale tak naprawdę najgorzej ma jeden, którego wychowują dziadkowie. Babcia jest niewidoma, tata zginął, trzęsienie ziemi zniszczyło dom, a chłopiec cierpi z powodu bólu rączki. I jak pytałam, co mu jest w tą rączkę, no to oni nie wiedzą. Pytam, no ale co, co lekarz na to? Na oni jak, Jaki lekarz? No, że on nigdy nie był lekarza, bo im brakuje pieniędzy na ryż, do jedzenia, więc lekarz to byłaby fanaberia w tej sytuacji. I udało nam się, dzięki znowu naszym przyjaciołom, znajomym, zorganizować pieniądze, przekazać je i, i chłopiec został zdiagnozowany. Planujecie rozszerzyć działalność pomocową? E, tak, no to od tego już nie ma odwrotu. Ich już nie można tak po prostu zostawić. E, ja już nie, nie mogę ich tak po prostu porzucić. To są twoi już... ludzie, można powiedzieć. Tak, oni już mają imiona, oni mają swoje historie, no. mają swoje, e, swoje sprawy i naj, najlepsze jest to, że naprawdę bardzo niewiele potrzeba, żeby, żeby dla nich zmieniło się wszystko. To, to nie są, to nie są duże, duże kwoty, to czym można ich wesprzeć i czym można ich uratować. Te pieniądze, które, które my im wysłaliśmy, żeby, żeby nauczyciel pojechał z, z Samirem do, do szpitala, ta podróż w sumie trwała dwa tygodnie, na to wystarczyło 400 dolarów i Jeszcze zostało. Za te pieniądze jeszcze kupił im żywność, trochę ubrań i, i, i resztę pieniędzy zdeponował w banku, żeby, żeby mieć jeszcze trochę dla, dla, dla tego malucha. Także naprawdę my wystarczy, że sobie odmówimy czasem kawy w, w kawiarni albo zrezygnujemy z dodatkowej bluzki i, i tym dzieciom można kupić dużo. Ze mnie się znajomi śmiali, że ja wszystko przeliczam na te kurteczki dziecięce. Ale, ale tak jest. No, dla mnie kolejna kurtka to, to, to nie jest rzecz bardzo ważna, a, a te dzieci po prostu mają ciepło. Powiedziałeś na początku, że Nepalczycy zmienili Twój pogląd na to, coś potrzeba, czego nie potrzeba. Czy ty próbujesz dalej ten kaganego światy w tej materii, to znaczy w kwestii tego, że nie wszystko, co jest złote, to się świeci, nie wszystko, co jest dookoła i co krzyczy, weźmie, weźmie. Że to trzeba mieć, że ten konsumpcjonizm jest taki ważny. Czy próbujesz też tutaj w Polsce znajomych przekonywać w jakiś sposób? Czy masz takie poczucie, właśnie trochę misji? Nie nazywałabym tego poczuciem misji, tylko przemawianiem im do, po prostu do rozsądku. Hmm. I rozmawiamy dużo. Jakby nasi przyjaciele, nasi znajomi są, są właściwie wszyscy w temacie. Ja się dzielę bardzo mocno tym, co, co robimy, tym, co przeżywaliśmy. I tak naprawdę zabieramy naszych kolejnych znajomych, kolejnych przyjaciół na, na wyjazdy do Nepalu. Organizujemy te wyjazdy i pokazujemy im ten Nepal, który pokochaliśmy. I oni są teraz jakby też już to wszystko zaangażowani. Ambasadorami sprawy. Tak. Ktoś, któraś z naszych koleżanek wyczytała takie zdanie, że do Nepalu jeździ się, jedzie się pierwszy raz dla gór, ale wraca się już dla ludzi. I, I to jest prawda. My się wszyscy pod tym podpisujemy. Jak można pomóc? Jak można pomóc? Wszelkimi sposobami, ale tak naprawdę można się skontaktować z nami. Mamy stronę na Facebooku o nazwie SkyTatra Team. I chcemy teraz pierwszy, pierwszy krok to chcemy zorganizować internet dla tej szkoły wspomnianej. To jest, to jest jedna rzecz, którą byśmy bardzo chcieli. To, to też nie są jakieś duże, duże pieniądze, to jest znowu około 400 dolarów, żeby mieli dostęp do internetu, mają komputer, żeby mogli z tego korzystać. Chciałabym bardzo też wspierać tego małego Samira. Może znalazłby się ktoś, kto chciałby się takim dzieckiem po prostu zdalnie zaopiekować. Na jego utrzymanie prawdopodobnie wystarczy kilkadziesiąt dolarów miesięcznie, tak, tak myślę. To, to naprawdę nie są, nie są ogromne, ogromne kwoty. Są fundacje, które też działają takie nieduże, które nam pomagały również przy tej, przy tej naszej akcji. Fundacja Szkoły na Końcu Świata, która funduje stypendia kilkorgu dzieciom właśnie tam w, tej, w, w tym rejonie, w którym, w którym ostatnio byliśmy. Katarzyna Witkowska bardzo dziękuję i powodzenia w dalszym wspieraniu Nepalu. Dziękuję bardzo.